No to pomódlmy się, że Pan Bóg nam pomógł w tych wszystkich trudach, trudach nauczania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, prowadź nas drogami tak, jak prowadziłeś Tobiasza, abyśmy mogli poznać Twoją wielką chwałę, którą żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dzisiaj, jakby ktoś był zainteresowany, to o czym miesiąc temu jest. Dołożony. Książka, bardzo ważna książka. To jeszcze, ja skorzystam też z sytuacji, że jeszcze nie zaczęliśmy. Drodzy Państwo, zachęcam do tego studium języków biblijnych. Zachęcam, dlaczego? Dlatego, że tekst oryginalny jest o wiele bogatszy od tekstu tłumaczenia naprawdę jest bogatszy i to warto zrobić, warto trochę się pomęczyć, bo to wcale nie jest prosto uczyć się języka, w którym nie ma czasów. I samogłosek jeszcze tego tak. tak. Ale to z samogłoskami dali sobie radę. Natomiast czasy są takie, które są no, nie z naszej epoki. No, tam nie ma czasów, tam są um, aspekty czasownika, tak? Na przykład intensywny aspekt. Tak? Czyli ja nie zabiłem kogoś, tylko zamordowałem. O, prawda? No, to takie tam. Oczywiście to nie, nie mówię o tym zamordowaniu, dlatego, żeby to była jakaś reklama tego języka. Zwykle się używa do pokazania koniugacji języka katal, to znaczy właśnie zabijać. Więc to to. Takie są tam rzeczy. Serdecznie zachęcam, zwłaszcza zachęcam, czy niech moje słowa tak zostaną u czcigodnych adeptów, ewentualnie języków, w ten czas, kiedy Wam już się nie będzie chciało tego uczyć, ponieważ po kilku mniej więcej tygodniach, jak to się tam uczy, uczy, uczy, bo to jest straszny, znaczy, straszny, znaczy inny język niż normalnie mamy, to, to zachęcam, zachęcam, żeby jednak przetrwać, nauczyć się. Jest to naprawdę coś, co jest potrzebnego, ważnego. No, yy, nasze, nasza znajomość języka, yy, języków yy, tych właśnie yy, oryginalnych tekstów Pisma bardzo się przydaje w wydobywaniu treści, ta treść jest tu najciekawsza, no ale trzeba niestety się trochę pouczyć, więc ja serdecznie Państwa zachęcam, jeżeli mogę się tak w włączyć Pani tutaj <grymnie> działania, zwłaszcza, że yy, Krzysiek Siwek yy, napisał, znaczy spolszczył może podręcznik Lambdina, jeden z najlepszych podręczników do hebrajskiego w ogóle yy, i to jest yy, no, naprawdę dobry, dobry yy, nauczyciel od języka hebrajskiego. Także serdecznie Państwa zachęcam. Bardzo, bardzo zachęcam. Dobra, przejdźmy może, drodzy Państwo, do tego, co mamy robić, bo mm, trzeba by to się z tym jakoś e, no, no, spotkać się z tematem. Przypominam, że próbujemy omówić midrasze, tak, midrasze, które znajdują się w tekście Pisma Świętego. I ostatnio mówiliśmy trochę, o księdze Tobiasza. To był ten pierwszy Midrasz, który żeśmy sobie wzięli na e, pod uwagę wzięliśmy, żeby po prostu e, jakoś przyjrzeć się jemu. Pamiętajcie, drodzy Państwo, ja e, mówiłem, że w sumie ta e, cała, e, ten cały to całe opowiadanie zaczyna się w czwartym rozdziale. Tak, to, czy Wszystko, co jest przed czwartym rozdziałem jest opowieścią o tym, żeby doprowadzić do czwartego rozdziału. I w czwartym rozdziale zaczyna się właściwa e, księga, czy właściwe działanie, y, opis tego, co tam się y, działo. To tak na marginesie tego, do przypomnienia tego wszystkiego, co, cośmy mówili. Um, no więc... Pójdźmy dalej, pójdźmy dalej, bo to, to jest e, najciekawsza tutaj myślę rzecz. Mianowicie, e, co to jest midrasz? Przypomnę bardzo prosta definicja: midrasz jest to e, budujące opowiadanie na motywach religijnych, tak? Żeby tak to um, ładnie ładnie tutaj jakoś e, powiedzieć. W związku z tym to jest opowiadanie, niekoniecznie prawdziwe. No. Często raczej nie prawdziwe, prawdopodobne może tylko, ale najważniejsze to jest to, po co ono zostało napisane. Przypomnę, ono jest napisane po to, żeby pokazać jakąś cechę, jakąś sprawę religijną. Tak? I w naszym tekście mamy tutaj wiele takich spraw religijnych, których, które autor nam chce pokazać. I przyjrzyjmy się tym sprawom religijnym no, Zwróćmy uwagę na te religijne rzeczy, które są tutaj dla nas ważne Cała ta, Całe to opowiadanie, wątek tego opowiadania właśnie w sprawie Tobiaszów Bo ojca i syna opiera się na znanym z literatury takim schemacie drogi tak? W wielu literackich opowiadaniach czy, czy utworach i tych bardzo dawnych i tych już zupełnie niedawnych autorzy każą bohaterowi ruszyć się, przejść. Tak? I ta droga jest tutaj jakimś symbolem życia, ale także jest drogą, w której ten człowiek znajduje większe zrozumienie. Tak? Ja mówię bardzo ogólnie, pozwólcie Państwo, że nie będę bawił się tutaj w tej chwili w badacza literatury w ogóle światowej, bo, bo nie jestem tym, ale jest coś takiego, że, że jeżeli chcemy pokazać, że ktoś się zmienia, no to puszczamy go w drogę, mówimy idź, tak? temu bohaterowi naszemu, jako autorzy. Pokazujemy, jak zmienia się ten człowiek pod wpływem właśnie drogi, pod wpływem doświadczeń. Tak produkowane są różnego rodzaju dzieła literackie, tak produkowane są różnego rodzaju filmy. Tego jest bardzo dużo. Ten, ten motyw drogi jest bardzo często wykorzystywany. No i Księga Tobiasza jest jednym z takich właśnie utworów, które wykorzystują właśnie ten motyw drogi. Można by zapytać po co? Otóż, drodzy, pan, drodzy Państwo, po to, żeby yy, no, ten yy, młody Tobiasz yy, mógł wypowiedzieć te słowa i żeby one, te słowa miały jakiś sens potem dalej, w piątym rozdziale młody Tobiasz, syn starego Tobiasza, mówi tak. Wszystko to, co mi poleciłeś, ojcze, uczynię, ale... Jak ja będę mógł od niego odebrać pieniądze? Przecież ani on mnie nie zna, ani ja go nie znam. A jaki dam mu znak, aby mnie rozpoznał i uwierzył mu i dał mi pieniądze? Zresztą nie znam drogi wiodącej do Bedi, aby się tam dostać. Tak? Na początku ten młody człowiek, dalej mowa o chłopcu, tak? że to chłopiec. tak. Więc młody człowiek, staje przed trudami jakiejś no właśnie, drogi i musi tę drogę przejść. Nie będę dalej czytał piątego rozdziału, ojciec mu tłumaczy, że tam dokument, pewnie Państwo znacie ten tekst Tobiasza, więc na to tylko zwracam uwagę, że on ma dokument, dokładnie pół dokumentu i że ma pójść, a pójdź teraz na rynek i najmij sobie człowieka. No i on tam spotkał stojącego przed sobą anioła Rafała, ale nie wiedział, że to jest anioł i odezwał się do niego, skąd jesteś młodzieńczy? A ten powiedział, jestem spośród synów Izraela. A przyszedłem tu po to, aby nająć się do pracy. Rzekł mu Tobiasz, czy wiesz ty, jaka jest droga do medii? Oczywiście, często tam bywałem, znam doświadczenia, wszystkie drogi i tak dalej. Jakby mogę cię poprowadzić, no to ja cię. No i tak się ta się za droga zaczyna. I y, można by pokazywać, no, nie chcę, jak mówię, nie chcę się bawić tutaj w y, analizy literackie w daleko idącym stopniu, bo to myślę, że nie, nie ten moment i y, nie ta osoba. Y, y, okazuje się, że ten człowiek po przejściu tej drogi, w której oni mają bardzo różną, różne przygody, tak, i jeszcze tam z nimi pies idzie. Prawda? Więc to tak jest, żeby to, wiecie, to, ładnie to wyglądało, tak literacko ładnie, tak, żeby ktoś się zainteresował. A po co pies? A dlaczego pies? A co ten pies robi, prawda? No takie pytania nam się pojawiają, co dobrze świadczy literaturze, która stawia pytania i niekoniecznie na nie odpowiada. Człowiek musi domyślać i tak dalej. No... no Znowu, badania literackie tu się kłaniają, tak? Jak, jak budować napięcie w danym utworze? Widać, że autor trochę przestudiował budowanie właśnie tego napięcia w jakichś tam swoich utworach, ale ważne jest, że na końcu tej drogi Tobiasz okazuje się być człowiekiem, który podcho zaczyna podchodzić do rzeczywistości, w której przebywa, już nie jako mały chłopiec, tak? Powiedzmy, mały, no, ta droga nie mogła trwać latami, a on na końcu tej drogi poślubia Sarę. Więc no, takim małym chłopcem to być nie może, tak? Ale zobaczcie, że widać tutaj w tym, tej, tej, w tym opisie tej drogi, widać, że ten młody człowiek zaczyna myśleć, zaczyna rozumieć, zaczyna być człowiekiem, który analizuje swoje życie, zaczyna dochodzić do pytań, które są pytaniami o istotę tego życia. Gdybyśmy zaczęli właśnie w tym tam trzecim czy czwartym rozdziale i skończyli powiedzmy tam na dziesiątym rozdziale, to można by powiedzieć, że a to jest jedna właśnie, jeden z takich yy, utworów, które, które pokazuje wzrastanie młodego człowieka, tak? że ten człowiek wzrasta, nabywa pewnego doświadczenia życiowego, staje się chłopca, staje się mężczyzną. No Tak to mniej więcej autor nam tutaj opisał. Ale na co autor zwraca uwagę? Otóż na to, że pod wpływem tego anioła, tego Rafała. On, Pamiętacie, nie wie, że... To my wiemy, że to jest Rafał, tak? Bo my czytamy tekst i autor nam to napisał. Natomiast yy, bohaterowi swojemu autor nic nie powiedział, że to jest Rafał. Więc w związku z tym Rafał, yy, Tobias młodszy jeszcze nie wie, że to jest anioł i okazuje się, że przez ten cały, tę całą drogę ten anioł prowadzi go, tak? To znaczy jest takim nauczycielem. Nauczycielem czego? Zaufania Panu Bogu. Zaufania tego, że w to, że Pan Bóg jest rzeczywiście tym, który nas może doprowadzić do rozwiązania naszych problemów. Po co to jest autorowi? Dlaczego tak ten tekst nam ustawia? Dlatego, że e, Tobiasz jak dojdzie wreszcie do Egbetany, jak dojdzie do Sary z zjął się ożeni, będzie musiał rozwiązać bardzo ważny problem. Pamiętacie, ta Sara miała w ogóle życia dość. Dlaczego? Bo miała mężów, którzy każdy z tych mężów został za, zabijany przez tego Asmodeusza. Prawda? Tego, tego demona, który, który tam był, tak? No dobrze. Chodzi o to, że on musi, że musi stanąć Tobiasz wobec rozwiązania problemu. A on nie wie, jak rozwiązuje się te problemy. Nie ma e, doświadczenia w mm, demonologii, tak? Nie ma doświadczenia w pełnieniu prawa Bożego. Nie ma doświadczenia w wierze w Pana Boga. To jego ojciec ma to, doświad to doświadczenie, za co został e, prześladowany przez e, współczesnych sobie ludzi. Ale on nie ma tego. I teraz ten młodszy Tobiasz, przez tę właśnie drogę, właśnie dlatego, że idzie tą drogą, ten młodszy Tobias nabywa umiejętności, nabywa doświadczenia. Nie bez e, pomocy i sugestii e, Rafała, tak? Mamy więc obok niego, obok, Rafa, obok Tobiasza, mamy po prostu nauczyciela, po prostu kogoś, kto wskazuje mu, pokazuje mu, jak iść do Pana Boga. Jak, iś, jak, jak żyć, żeby żyć dobrze? Czyli możemy powiedzieć, używając pewnego określenia e, biblijnego, Tobiasz zdobywa mądrość. Tu nam się kłaniają wszystkie e, księgi mądrościowe, tak zwane, tak, księgi dydaktyczne, które pokazywały właśnie wskazania, jak to trzeba żyć, żeby żyć dobrze. Począwszy od Księgi Przysłów przez Księgę, powiedzmy, tam, nie wiem, Seracha, Księgę Kocheleta, Księgę Mądrości, pokazywane jest, co, co należy zrobić, jak należy postępować, żeby dojść do mądrości, czyli dobrego postępowania, postępowania takiego, które opiera się na mm, wierze w Pana Boga, na zaufaniu do Pana Boga. I zobaczcie, drodzy Państwo, że y, y, ta, ta lekcja, która no, trochę trwa, ta, ta podróż trochę trwa, prawda, ta lekcja przynosi y, owoc, tak, bo okazuje się, znowuż, y, Pomijam te wszystkie romantyczne sytuacje, jak to y, y, Tobiasz spotyka Sarę, prawda? No, zakochują się tam w sobie i tak dalej. No, wiecie, to musi być lektura. To, to Człowiek musi z wybiekami na twarzy czekać, co będzie dalej. prawda? No, to jest taki, takie opowiadanie. No, po to zostało napisane. więc Dlatego te wszystkie, rzeczy tu są, te nie są nam potrzebne. Dlatego na to nie zwracam uwagi. Ale zawierają ślub. I co oni robią, gdy skoń... ósmy rozdział. Gdy skończyli jeść i pić, zapragnęli udać się na nocny spoczynek. Odprowadzono młodzieńca i prowadzono go do sypialni, wtedy przypomniał sobie tobiasz, słowa Rafała wyjął wątrobę i serce ryby, pamiętać, ta była w międzyczasie ryba, tak? I serce ryby, z e, torbią, którą przepchowywał, i włożył na rozrzeżone węgle do kadzenia, zapach ryby powstrzymał demona. Pewnie bym mnie też powstrzymał. No, ale mamy. I uciekł aż do Górnego Egiptu. Kawał drogi uciekał, rzeczywiście. No bo Górny Egipt to jest w Afryce, a my jesteśmy w Azji w tym momencie, więc to kawał uciekał. Rzeczywiście, znaczy nie wiem, ale chyba jedyną rzeczą, która chyba musiała mocniej śmierdzić, są te kwaszone szwedzkie śledzie. Prawda, bo to podobno rewelacyjne, ale śmierdzą strasznie. Dobrze, ale nie o tym miałem mówić. Dobrze. A Rafał poszedł za nim, związał go tam w okamgnieniu i unieszkodliwił go. Rodzice wyszli, zamknęli drzwi do sypialni. I tu następuje coś, co jest właśnie tym sprawdzianem, że Tobiasz odrobił lekcję. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej, to znaczy do y, y, Sary, wstań siostro, módlmy się, błagajmy Boga naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpili ocalenia i zaczęli tak mówić. Ja zaraz przyznam ten, ten kawałek bardzo ładnej modlitwy. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, można by zadać pytanie. No, moc poślubna, tak? Co ten Tobiasz sobie myślał, kiedy właśnie on tam y, przyszedł, no, no, zaczął, prawda, y, swoje małżeńskie życie z Sarą? Zobaczcie, że on rozumiał to, że małżeństwo jest dziełem nie tylko dwojga ludzi, ale także przede wszystkim może dziełem Boga. W związku z tym, jeżeli to Bóg jest tym, który to małżeństwo, to i każde inne jakoś prowadzi, to w takim razie no, bez Boga nie możemy tu nic zrobić. I dlatego oni zaczęli się modlić, potem poszli spać, ja teraz przeczytam tę modlitwę całą, ale potem poszli spać, Raguel wstał rano zawołał sługi i poszedł wykopać grób. No, a gdy mieli już grób wykopany, Ragłę poszedł do domu i posłał swoją żonę, pośli jedną ze służących, aby zobaczyła, czy on żyje. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że wychodząc, służąca powiedział mi o że on żyje i że nic złego mu się nie stało. I oni potem, oni błogosławią Boga, do tego dojdziemy. Potem... Yy... Potem powiedział swoje sługom, aby grób zasypali zanim nastanie ranek, a żona sama poszła do trzody, wzięła tam, zabiła i tak dalej, no, zrobili. Potem z całego majątku z połowy rozdali, prawda, wszystko tutaj, całe swoje tam, to, to, to co mi dać na, na, jak to się nazywa to? Wiano, o dzięki, wiano, właśnie. Ufaj, synu, ja jestem twoim ojcem i Edna jest twoją matką i do ciebie należy, należymy i do twojej siostry od teraz i na zawsze. Ufaj, dziecko. Tak, i no, dokonało się to, co miało się dokonać. Przeżył tę noc, prawda? Ale zobaczcie, dlaczego on przeżył tę noc? Dlaczego oni, e, znaczy do czego autor nas prowadzi? Autor pokazuje, że... E, Czymś ważnym jest właśnie to odniesienie do Boga, żeby w każdym momencie jakby mieć tą, to nastawienie do tego, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Oczywiście mamy tutaj pewną czynność kultyczną, czynność antydemoniczną, ten smród, który wygnał Asmodeusza aż do Górnego Egiptu, to jest czynność kultyczna, tak? to jest y, jakieś działanie właśnie przeciwko y, y, demonom, przy działanie wschodnie. Tak? To, czy to, y, ja tu nie chcę się zagłębiać w y, te wszystkie źródła. Specjalistą od tego jest ksiądz Waldemar, tam jest jego książka na ten temat, Warto zajrzeć do tamtej książki, bo on naprawdę dobrze to opracował, e, więc e, pokazał, jakie są źródła irańskie właśnie tych demonologii, które tam, które tam są. Zostawmy to, nie będziemy w to wchodzili. E, natomiast e, w, widzimy, że sama działalność antydemoniczna że trzeba, nie wiem, trzy razy okręcić się w lewo, splunąć przez lewe ramię, coś tam jeszcze zrobić, nie starczy. Że jeszcze trzeba, czy to jest najważniejsza sprawa, mieć pewną dyspozycję do Pana Boga. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. To człowiek ma być tym, który jakby do Pana Boga wychodzi, jakby otwiera się na Pana Boga. I to Pan Bóg właśnie prowadzi tego... Yy, tego człowieka, no właśnie tymi dro odpowiednimi drogami, tak. Cały zatem ten opis, tak, no, pokazuje, czyli drogi, doprowadza nas do tego, że y, Tobiasz, młodszy, rzeczywiście zdał egzamin, tak, oparł się na Bogu. Czytelniku, idź i ty, i czy podobnie, tak, bo o to chodzi autorowi, no po to napisał nam tę ten, ten, ten, y, książkę. I dalej zobaczcie, co się dzieje, drodzy Państwo. Yy, Można powiedzieć, że i długo i szczęśliwie. No zaraz, zaraz. Zanim do tego dojdziemy jeszcze, to mamy jeszcze tak. Musimy wrócić do yy, yy, miejsca, gdzie jest Tobiasz starszy. tak Oni wracają już z żoną, prawda? Coś muszą zrobić z pieniędzmi. Sporo tych pieniędzy było, tak? Muszą się rozliczyć z Rafałem, tak? On to... i wszystko robi Tobiasz, młodszy, tak? Czyli zobaczcie, żeby ona powiedzieć, że ta lekcja zaufania Panu Bogu zostaje odrobiona i Tobiasz we wszystkich, Tobiasz młodszy, we wszystkich sprawach, które tam są po drodze, no, jedne są mniej ważne, drugie bardziej ważne, no, ale wszystkie trzeba podjąć. No więc yy, Tobiasz, zdaje egzamin, jakby staje się dorosłym, e, odpowiedzialnym e, mężczyzną. Tym, który może być e, normalnym, no, prowadzić normalne swoje życie. Dlaczego? Bo zaufał Panu Bogu. I to jest ta, ta myśl budująca, która znajduje się w, tym, e, w, w tej właśnie w księdze. Autorowi chodzi właśnie o to, żeby powiedzieć, Człowieku, patrz, tak jak tobias tak tak, tak, również i Ty możesz kroczyć taką drogą. Ty możesz się nauczyć. No ale ja nie mam anioła Rafała. Masz bardzo wielu pomocników od Pana Boga. Możesz się nauczyć. Ucz się, patrz, korzystaj z tego wszystkiego. Można by więc powiedzieć, że ta cięga jest taką zachętą. Zachętą taką pedagogiczną. tak, Człowieku, jeżeli pójdziesz z Panem Bogiem, to z Panem Bogiem nauczysz się od Pana Boga, to Pana, Pan Bóg Cię poprowadzi odpowiednią, właściwą, właściwą Tobie drogą. I mamy tutaj w dwunastym, na samym końcu, mamy tutaj 12, 11. Czyli to jest prawie koniec. Rafał ujawnia swoją tożsamość, prawda? I, i mówi, jakby to, tłumaczy wszystko to, co się działo, tak? I mówi tak. Zaczynam od 11 hmm, czytać, bo mniej więcej to tuż tu w tym momencie można by zacząć. <śmiech> Odkryję przed Wami całą prawdę. Odkryję przed Wami całą prawdę. Nie ukrywając niczego, Józef wam objawił, powiedział, piękno jest rzeczą zachować tajemnicę królewską, ale godną wielkiej chwały objawić dzieła Boga. A teraz, gdy ty i Sara modliście się, ja przypominałem błagania wasze przed majestatem Bożym, a, teraz, gdy, a także gdy grzebałeś u zmarłych, a kiedy nie wahałeś się wstać i opuścić swego posiłku, iść i grzebać zmarłych, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowił ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i schodzą przed majestatem Boga. Tak? On pokazuje, kim jest ten, ten właśnie Rafał pokazuje, że to wszystko się działo za, wszystko co się działo, działo się za e, Bożym jakby takim no, powiedzeniem i wszystko to jest po to, żeby wielbić Pana Boga, żeby pokazać, tak, warto uwierzyć Panu Bogu, warto Panu Bogu, Pana Boga wielbić. Zresztą potem jest w XIII rozdziale ten wielki, wspaniały hymn na cześć Pana Boga Tobiasza Starszego. Więc Rafał, Rafał mówi dalej, prawda? Tutaj nie bójcie się, pokój wam, uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Po co została napisana ta książka? Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Po to, tak? Żeby tu pokazać, patrz, możesz dojść do tego, żeby już uwielbiał Pana Boga. Że Pan Bóg w swoim życiu pokazuje coś, co jest ważne, co jest istotne, co jest y, y, prowadzi do dobrego życia. Tak, możesz to wszystko za to Pana Boga uwielbiać. I tutaj, w tym miejscu, powtórzę jeszcze raz, znajduje się właśnie ta, ta, y, budujące, ta, ta kwestia budująca w tym opowiadaniu religijnym. O to tej księdze chodzi. No, ale żeby to właśnie o to chodziło, żebyśmy to zobaczyli, to zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy tutaj bardzo wiele hymnów na cześć Pana Boga. Tak? Tych hymnów jest bardzo dużo. Gdzie ten hymn jest tutaj? Tych hymnów jest bardzo dużo, także znaczy bardzo dużo. No, no powiedzmy, że bardzo dużo, bo jest ich pięć chyba, ale jak na tą księgę 13 rozdziałów, czy 14, to jest sporo hymnów, tak? Przyjrzyjmy się tym hymnom. Jak wyglądają te hymny? Znaczy hymny, modlitwy Może lepiej tak, bo to, to Ja tak szybciej mówię, to są hymny Ale to być może nie są hymny Modlitwy Otóż zobaczcie, drodzy Państwo Że te hymny, hymny. Zobaczcie, że te modlitwy są modlitwami Właśnie Które człowiek wypowiada Pod wpływem Doświadczenia Obecności i działania Pana Boga W swoim życiu jak ten Tobiasz i ta Sara modlili się w noc przed ślub, poślubną, nie przed, poślubną. Bądź uwielbiony, Boże Ojców naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki i przez pokolenia. Jest wychwalanie Pana Boga? No, nie, słychać. Niech Cię uwielbią niebiosa i wszystkie Twoje stworzenie po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję, Ewę, jego żonę, i z obojga powstał rodzaj ludzki. I ty rzekłeś, nie jest dobrze by człowiekowi samemu. uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. A odpowiedzieli kolejno, amen, amen. Widać tu wiarę Rafała, tak? On wierzy Panu Bogu. Oczywiście, że to z tego wierzy również i dlatego, że coś z tego potem ma, tak? Znaczy, jest jakaś konsekwencja tej wiary. Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że ta, ta modlitwa zaczynając się od, um, od uwielbienia Pana Boga pokazuje dalej dlaczego my wielbimy Boga. Bo Ty stworzyłeś Adama i Ewę i im pobłogosławiłeś, tak? A więc Ciebie Boże wielbimy, w takim razie teraz prosimy, zrób to samo z nami, tak? Czyli zobaczcie, że ta w tej modlitwie, jakby całe, cała logika tej modlitwy polega na tym, że Boże, jesteś wielki. W czym to widać? W historii, która już była. To teraz tej historii dalej prowadź tę historię, tak? Po co? Nie tylko, żebyśmy nie zginęli. No bo ten smród tej wątroby już tam odpędził tego Asmodeusa, ale dlatego, żeby właśnie Twoją wielką chwałę pokazać, tak? Ten autor mówi tak, człowieku, czytelniku, zobacz, że Bóg jest tym, którym, któremu możesz zaufać i możesz go wielbić. I Twoje życie, w którym Bóg daje Ci swoją pomoc, może, Twoje życie, może być. Dowodem tej wielkości Boga, tego y, uwielbienia Pana Boga, ja mówię Panu Bogu, Panie Boże, jesteś wielki, ale nie dlatego, że jestem, y, nie wiem, doszedłem teoretycznie do, do takiego przekonania. Ja to przeżyłem, tak? ja mam doświadczenie, tak? i tu mamy całą znowu ten, możemy sobie wspomnieć, tę drogę, którą y, y, y, Tobiasz przeszedł. I tu zobaczcie, kolejny właśnie moment, to jest to, to działanie antydemoniczne, które Tobiasz podejmuje. I, I Tobiasz dalej idzie dokładnie tą samą drogą. Panie Boże, ja Cię w swoim życiu chcę wielbić, uwielbiać Cię w moim życiu. Właśnie dlatego, że y, jesteś tym, który y, no, jakoś pomaga, pokazuje y, Zaufanie Tobie przynosi efekty. Bardzo namacalne, tak? Bardzo takie no, namacalne. Żyje, tak? Przeżył. Można zakopać grób, tak? To jest ważna rzecz. Wtóruje Tobiaszowi i Sarze, wtóruje ten Raguel i, i, i jego żona, tak? Wtedy dziękowali Bogu niebios i mówili, bądź uwielbiony, Boże, wszelkim czystym uwielbieniem znowuż od czego się zaczyna od uwielbienia tak? niech Cię uwielbią po wszystkie wieki bądź uwielbiony ponieważ mnie pocieszyłeś i nie stało się jak przypuszczałem postąpiłeś z nami według wielkiego Twojego miłosierdzia bądź uwielbiony ponieważ się zmiłowałeś nad dwoma jedynakami okaż im Panie miłosierdzie i ocal ich pozwól im dokończyć życia w szczęściu i łasce, tak? Znaczy, tu są prośby, tak? Ale te prośby są jakby wplecione, jakby na tle, są jakby konsekwencją, można by tak powiedzieć, uwielbienia, tak? Ci ludzie wielbią Pana Boga, to jest pierwsza sprawa. Uwielbiony bądź Panie, a potem, no, mówią, to dobrze, Panie Boże, fajnie, że działasz w moim życiu, to daj mi dalej tę e, e, pomoc, Kolejna modlitwa, trzecia Tobiasz leczy Tobiasza, znaczy swego ojca Znowu ryba jest, w, a dokładnie produkty z ryby są tutaj w użyciu Zostaje namaszczone, zostały namaszczone jego oczy Tobiasz młodszy Właśnie tam, jak to było. I przystąpił do niego Tobiasz z żółcią ryby w ręku i dmuchnął na jego oczy. Dotknął się i rzekł: Ufaj, ojcze! Położył mu lekarstwo, odczekał chwilę. Potem zerwał obydwoma rękoma bielmo z kątów jego oczu. A kiedy tobiarz stary rzucił mu się na szyję, zaczął płakać i wołać: Ujrzałem cię, moje dziecko, światło moich oczu, i rzekł. To jest 11:14. Niech będzie błogosławiony Bóg, znowu mam uwielbienie, niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławione wielkie Jego imię, niech będą błogosławieni wszyscy Jego święci aniołowie, niech będzie obecny z nami wielkie imię Jego i niech będą błogosławieni wszyscy aniołowie Jego po wszystkie wieki, ponieważ doświadczył mnie, a teraz widzę Tobiasza, syna mego, tak? Zobaczcie znowu Państwo, zobaczcie, jaka, jaka modlitwa, tak? Jaka modlitwa tutaj, można powiedzieć, niebezinteresowna, bo, bo ten Tobiasz chce, prosi o coś Pana Boga. E, niech będzie, gdzie to było? E, gdzieś mi to zginęło. E, niech będzie Bogu Twoje imię, niech będą... a niech będą obecne Ci aniołowie z nami, e, nie będzie obecne z nami wielkie Twoje imię, to wielkie imię Boże obecne z nami jest po to, żeby nam błogosławić. Znaczy to nie, nie po to, żeby w ogóle to było, tylko to wielkie imię Pana Boga ma być e, z tymi ludźmi. Patrzcie, oni uwielbiają Pana Boga. Tak, Jedziemy dalej. E, no sporo tego, bo to jest cały trzynasty rozdział. No dobrze. E, ale nie całość przeczytam. Dobrze, nie będę Państwa katował tym, tym fragmentem, ale fragmenciki. I rzekł stary Tobiasz. Tam po wszystkim już oddali pieniądze, chcieli oddać pieniądze Tobiaszowi i tak dalej, i tak dalej. No, prawda? Tu właśnie to jest zakończenie całości tego, tej, tej księgi. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki i królestwo Jego, ponieważ On każe i okazuje miłosierdzie, posyła do otchłani pod ziemią i wyprowadza z największych zagłady. Wysławiajcie Go synowie Izraela przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi. Nie było dotychczas powiedzenia, powiedzianego o jakiejś rozproszeniu, a tu jest autor ujawnia, kiedy żyje, właśnie kiedy było rozproszenie. I tam wam okazał, między tymi narodami, okazał wam swoją wielkość. Patrzcie, to jest, drodzy Państwo, interpretacja wyjścia niewoli babilońskiej, tak? niewoli tych ludzi. Po co Pan Bóg to zrobił? Żeby okazać wielkość swoją wśród rozproszonych narodów. Tak? I Panie Boże, bądź za to uwielbiony. I tam okazał wam swoją wielkość. Wynoście go pochwałami ponad wszystko, co żyje, bo on jest sam Bogiem, Panem i Bogiem. On naszym Ojcem i Bogiem w wszystkie czasy. On nas karci, lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was na, na powrót i tak dalej. A teraz spójrzcie, co wam wyświadczył i dziękujcie mu głośno. Ja zaś wychwalam go w ziemi mojego wygnania i narodowi grzeszników opowiada moc jego. Nawróćcie się, grzesznicy, postępujcie przed nim sprawiedliwie. Kto wie, mówi do grzeszników, mówi do pogan. Kto wie, może sobie znajdzie w was upodobanie i okaże wam miłosierdzie. Dziwne to, jak Żyd mówi o nawróceniu pogan. Dziwne, ale przeczytałem, to jest 13:8. 8. Uwielbiam Pana, pana mego. Skaczę tutaj dalej, idę Liczne narody przyjdą do, Jeruz do Jeruzalem z daleka Dary mają w swych rękach dla króla niebios Z pokolenia na pokolenie oddawać Ci będą chwała A imię wybranej, czyli Jerozolimy Przejdzie na przyszłe pokolenia Ale przeklęć niech będą wszyscy, którzy mówią przeciw Tobie obraźliwie przeklęci niech będą wszyscy którzy ciebie burzą wywracają Twe mury i ci wszyscy którzy wierze twoje obalają i palą twoje mieszkania a błogosławieni niech będą na wieki wszyscy którzy czczą ciebie a więc raduj się wesel z powodu twoich synów sprawiedliwych Ponieważ Jerozolima będzie odbudowana w mieście domu Jego na wszystkie czasy, szczęśliwi będą, jeżeli, będę, jeżeli reszta rodu Mego ujrzy Twoją chwałę i uwielbiać będę króla niebios, bramy Jeruzalem będą odbudowane z szafirów i ze szmaragdów. Twoje mury z drogich kamieni, wieże Jerozolim będą zbudowane ze złota, wały ochronne ze szczerego złota ulice wyłożone rubinami i kamieniami z ofiru, bramy Jerozolimy, Jerozolimy brz, rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie domy zawołają Alleluja! Niech będzie uwielbiony, uwielbiony Pan Izraela i błogosławienie, niech będzie święte imię Jego na wieki i na zawsze. Mam nadzieję, że jak czytałem o tej Jerozolimie, to Państwu jakąś apokalipsa się włączyła, prawda? Tam też jest opis Jerozolimy, Dokładnie jak czy znaczy dokładnie. No, pomysł jest taki sam, że wszystko będzie ze złota, szmaragdów, coś tam, coś tam, coś tam. Ale po co? No, żeby pokazać chwałę, splendor Pana Boga, tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, jaka to jest no, piękna, w sumie, piękna w sumie księga, która właśnie pokazuje nam, że w chwaleniu Pana Boga jest coś ważnego, tak? w chwaleniu w doświadczeniach, tak? w chwaleniu w doświadczaniu Pana Boga. No Można by to powiedzieć, stop, dziękuję bardzo, mam już zamkniętą tą księgę. Ale tu myślę, że warto by, dla zrozumienia tej księgi, warto by, drodzy Państwo, zadać jeszcze kilka pytań, bo wydaje mi się, że to, to no, jako czytelnik tej książki, te, tego opowiadania, rozumiem już, o co chodziło autorowi, tak, ale myślę, że warto by zadać autorowi pytanie, autorze, ale powiedz mi, yy, Przecież ten y, Tobiasz starszy, poniekąd Tobiasz młodszy też, ale nie w tym stopniu, przecież y, oni w którymś momencie y, cierpieli. Jak ma się to wychwalanie Pana Boga do cierpienia? Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że autor nam na to pytanie odpowiada, tak? y, księgą tą naszą. Zobaczcie bowiem, że zagadnienie cierpienia w tej księdze jest pokazane tak, że to cierpienie jest częścią może nie częścią, może ja Ci powiem, że jest konsekwencją stanięcia człowieka po stronie Boga. Tak? Dlaczego człowiek cierpi? Dlatego, że jest po stronie Boga. Czyli jakby jest Dotyka go walka, która nie jest jego, tylko to jest walka między Bogiem, a jego przeciwnikiem, przeciwnikiem Boga, tak? Oczywiście to, tu trzeba by doprecyzować, że to nie jest walka bezpośrednio między Jahwe a szatanem. No nie, raczej to jest, widzimy tutaj bardzo rozbudowaną demonologię czy angelologię, Dlaczego ten Rafał został posłany do Tobiasza? No między nimi po to, żeby gdzieś tam na końcu tej księgi związać tego Asmodeusa, prawda? Zwyciężyć go, tak? To nie, nie walczy nie psam Bóg, tylko walczą jego aniołowie, tak? Akurat tutaj Rafał, tak? Czytajcie Państwo literaturę poza biblijną, apokalipsy zwłaszcza, apokryficzne, tam wielokrotnie my widzimy y, działania czy walkę, która odbyła się właśnie na płaszczyźnie demonów czy aniołów, tak? To oni ze sobą walczą, tak? A gdzie w tym wszystkim człowiek? No on jest jakby polem tej walki, tak? I dlatego rykoszetem dostaje, tak? Tobiasz Starszy jest wierny Panu Bogu. E, Tobiasz Starszy jest tym, który y, spełnia jak widzieliśmy poprzednio, mówiliśmy miesiąc temu, nawet z przesadą spełnia Boże przekazania, ale Bóg to widzi i Bóg mówi dobra, jestem z Tobą, tak? Czyli zobaczcie, że można by drodzy Państwo wysnuć taki wniosek, że to cierpienie, które dotyka człowieka jest cierpieniem, które ujawnia się po to, czy pokazuje się może najpierw dlaczego? Dlatego, że człowiek jest blisko Boga i dlatego dostaje po głowie, a z drugiej strony ujawnia się po to, żeby właśnie było widać, że to nie człowiek jest tu mocny, silny, wspaniały, wielki, tylko żeby pokazać, że to Pan Bóg jest silny, potężny, wielki i tak dalej, żeby, żeby ukazać tę wielkość zwycięstwa Pana Boga. Ciach, prach, załatwił tego Asmodeusa, ciach, prach, załatwił tę ślepotę Tobiasza Starszego. W międzyczasie okazało się, że Tobiasz Młodszy z Młodzieńca stał się dorosłym mężczyzną, dorósł, prawda. Zobaczcie, że wszystko to, co się dzieje, coś, co co miało, co byłoby tak jak to w którymś momencie żona Tobiasza Starszego mówi, że, prawda, a ty jesteś sam tutaj taki, prawda, gdzie te są twoje ofiary, które, gdzie są skutki tych ofiar, które składałeś, no, umieraj tak, jak jesteś, prawda. To patrzcie, to jest coś podobnego jak u, u, u Hioba, tak. Zobaczcie, że to jest też taki psalm, który mówi, że a z powodu ciebie Zabijają nas każdego dnia, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Zobaczcie, ten, ta myśl tutaj, że, że takie ma, że cierpienie ma taką, taki jest sens tego cierpienia, tak? Znajduje się w piśmie ziemnym wielokrotnie. Tak? Można by pokazywać, że księga Tobia jest jedną z wielu ksiąg, przynajmniej trzy wymieniłem razem z Tobiasza, że jest, wielu, jest jedno z wielu ksiąg, które pokazuje nam te, to zagadnienie. Dlaczego cierpienie? Dlatego, że po prostu jesteśmy blisko Boga i dlatego, że pokazała się wielka, wielka hmm, chwała Pana Boga. Chwała Pana Boga pokazuje się w jego działaniu, ale im bardziej człowiek upadł, tym bardziej podniesienie tego człowieka jest ukazaniem chwały Pana Boga, tak? I dlatego autor kazał Tobiaszowi starszemu za nie widzieć, prawda? Wszystko na niego się zwaliło, tak? Ale dla Pana Boga nie ma sprawy. Ciach, prach i już, już jest zrobione. Po co to, żeby pokazać, Bóg jest wielki, wspaniały, potężny? Można więc powiedzieć, że oprócz tego pokazania, oprócz tego celu zaufajcie Bogu, tak? Celem tej księgi, przez te, te modlitwy, które ja tu Państwu pokazuję, i przez pytania, które potem się pojawiają. Celem tej księgi jest również pokazanie tego, że Pan Bóg no, może w życiu człowieka i chce to zrobić, może w życiu człowieka pokazać swoją wielkość, pokazać swoją chwałę. Celem tej księgi jest ukazanie chwały Pana Boga. Tak? Przez czyny, które ludzie, Tobiaszowie jeden i drugi, czyny, które oni tam wykonują, tak? To jest pytanie o, o, o to cierpienie, tak? jest, jest pytaniem tutaj, yy, które też pojawia się yy, w tym momencie. Kolejnym pytaniem, które trzeba, trzeba i można by zadać, w, yy, kiedy dojdziemy do wniosku właśnie, że yy, Pan Bóg yy, zaprasza do wiary yy, w yy, no, w Niego, żeby wielbić Pana Boga, doświadczyć Pana Boga, jest, drodzy, pan, drodzy Państwo, pytanie o y, życie. Tzn. Jak ma wyglądać moje życie? Tzn. Co ja mam robić, żeby wychwalać Pana Boga? I zobaczcie, że receptą na dobre życie jest to, żeby zawsze, w każdym momencie słuchać Pana Boga, żeby zawsze, w każdym momencie być otwartym na to, co Pan Bóg mi mówi. Tak? To widzimy w tym, że Tobiasz Starszy jest tak bardzo przywiązany do prawa, jest tak bardzo w prawie, w spełnianiu prawa, tak bardzo wyćwiczony, że nawet kiedy ma chociażby Podejrzenie, że może coś złego się... Pamiętacie z tym koziołkiem, którego żona tam dostała. Jeżeli ma nawet podejrzenie, to on nie... Zostawmy to, nie, nie wchodźmy tutaj, tak? A młodszy Tobiasz, zobaczcie, że okazuje się w całym tym, z całego tego tekstu, okazuje się, że młodszy Tobiasz słuchając Rafała, tak? Jakby daje posłuch Panu Bogu, daje posłuch temu, co... Co, no, co należałoby czynić. Tak? Rafał go uczy, tak, ale przecież młodszy tobiasz mógłby powiedzieć, nie chce cię słuchać. Tak? No, mógłby tak powiedzieć. A czy nie byłoby sensu ten te, te często opowiadanie. No, więc autor nam y, daje, że, że ten młodszy tobiasz jednak słucha Rafała, ale też jest to nauka dla czytelnika że należy no, wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg robi w moim życiu i wydarzenia mojego życia, sytuacje w moim życiu, konfrontowane z Panem Bogiem, kiedy ja z Panem Bogiem jestem razem, kiedy próbuję spełniać Jego yy, wolę, kiedy spróbuję pytać o tą wolę, to to mnie uczy mądrości. I znowu, drodzy Państwo, możemy pokazać, sięgając do literatury mądrościowej, tak zwanej, dydaktycznej e, literatury Starego Testamentu, możemy pokazać, że taka myśl no właśnie znajduje się w tychże, w tychże e, tekstach. Okazuje się, że ludzie tamtego czasu pytają, a co zrobić, żeby żyć dobrze? Tak? I na przykład psalm pierwszy odpowiada, błogosławiony mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i tak dalej, lecz w prawie pańskim ma upodobanie i rozmyśla nad prawem pańskim dniem i nocami, tak? Czyli tak rozmyśla, że nie raz tutaj otworzy sobie Pismo Święte i przeczyta, tylko to dłuższy okres czasu jemu jest potrzebny, tak? Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że yy, może by powiedzieć, że ten akurat aspekt wpisuje Księgę Tobiasza w ogóle w Księgi Mądrościowe, tak? Po księgi mądrościowe odpowiada na pytanie, co zrobić, żeby żyć dobrze. Na to odpowiada księga Tobiasza. Proszę bardzo, żyj słuchając Pana Boga. Bądź zasłuchany w Pana Boga. Tak? Nie bez przyczyny wymieniłem ten psalm pierwszy, bo tam jest słuchanie Pana Boga, to jest również czytanie tory, tak? czytanie Pisma Świętego. No. Rozmyśla nad prawem pańskim, nad torą, dniem i nocą. Tak? Znaczy dniem i nocami tam dokładnie jest w, liczba noga. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest człowiek, którego, dla którego słowo Pana Boga nie jest bez znaczenia, a dokładnie mówiąc słowo Pana Boga ma jakieś odniesienie do konkretnego e, życia. Pytanie, kim jest autor? Czy nie faryzeuszem? Tak? Dla którego spełnianie prawa jest czymś ważnym? Takie na marginesie pytanie o, o autorstwo o, tego, tego, tego tekstu. Tak? Nie mówię, że ten, on jest faryzeuszem, tak? ale pokazuje, że, że autor odpowiada na pytanie, jaka jest droga mądrości, jak należy iść, żeby zdobyć mądrość. Proszę bardzo, O w tym, w tym kierunku trzeba iść. Zasłuchać się w Pana Boga, tak? być z Panem Bogiem, ale w znaczeniu tym, że, że ja pytam Pana Boga, Pytam Tory, pytam, pytam innych ksiąg, pisma, pytam jak mam tutaj żyć, ja, jakie jest to dobre życie, w jaki sposób mam w tym dobrym życiu y, uczestniczyć. Można by więc powiedzieć, już dwa razy, już dwie rzeczy pokazałem Państwu, że zobaczcie, że y, wnioski, które wyciągamy na podstawie tego midraszu, nie są daleki od Pisma Świętego, tak? od, od nauczania Pisma Świętego, od ksiąg, ksiąg mądrościowych, które w ten czas funkcjonowały. Można by więc powiedzieć, że tu, tu wyciągając z tego wniosek, tych przynajmniej dwóch rzeczy, które powiedziałem, można by wyciągnąć wniosek taki, że Księga Tobiasza czy w ogóle midrasze? bo to zobaczymy, już mogę powiedzieć, że i u Judyty, i u Estery, i u Jonasza, zobaczymy dokładnie to samo. E, widzimy coś takiego, że jest to pewna ilustracja, tak? Tak jak księgi mądrościowe mu pokazują, dając, mądro, dając wskazania, przysłowia, prawa, rób tak, nie rób tak, to, to tak zrób, tu to zrób tak, prawda? To Księga Tobiasza nie idzie tą drogą, żeby pokazywać y, y, poszczególne no właśnie wskazania. Tylko pokazuje to w formie opowiadania, tak? A jak wiecie, na przykład jak dzieci chcemy uczyć, tak? to dzieci uczymy najlepiej uczyć je przez no właśnie opowiadanka, jakieś tam bajeczki, takie, no bo jak mówisz nie wolno, to dziecko pyta, a dlaczego nie wolno? Tak? A jak przeczyta się opowiadanie o sirodce Marysi i 40 rozbójnikach. Nie, to jeszcze To, drodzy Państwo, a to już rozumiem, tak? Jakby wszystko się, to mówi więcej w takim opowiadaniu. I taką funkcję te, to opowiadanie spełnia, tak? Zobaczcie, taką, znaczy, ta literatura Pisma Świętego to nie jest literatura, tak jak to są niektórzy spadła z nieba i właściwie nie wiadomo, to jest objawiona księga. Nie. To jest ta, to znaczy, tak, jest objawiona, to znaczy, że nie, nie temu mówię nie. Tylko chodzi o to, że to człowiek napisał, i ten człowiek używa właściwych sobie sposobów na wypowiedzenie się. I między innymi oprócz wskazań, prawa, zakazów, nakazów, 613 jest tych zakazów w Torze, prawda, czy w ogóle w Piśmie Świętym to oprócz tego pokazuje, proszę bardzo, mamy midrasz, który to midrasz? opisuje, a słuchaj, a, zastanów się, a może by przeczytać taką nowelkę i, o e, właśnie Tobiaszu i zastanów się, może będziesz podobny właśnie do, do Tobiasza młodszego, tak? czy do Tobiasza starszego, no. Rozumiecie, do czego, taka jest funkcja tego, tego tekstu, tak, on jest, to jest dydaktyczna funkcja, on ma nauczyć człowieka, pewnej postawy, tak? Pewnej postawy, która tu jest postawą mądrości. Dobrze. Wyciągnijmy jeszcze dalsze wnioski, bo właściwie, no, ja, ja już o treści księgi już wam powiedziałem wszystko, co jest konieczne, ale wyciągnijmy wnioski dalej. Um, interesuje mnie w Piśmie Świętym um, obraz Boga. Tak. No, akurat mnie interesuje w zeszłym, nie, w zeszłym roku pokazywaliśmy objawienie Boże znaczy, ja tu robiłem prawda, wykład o objawieniu Bożym no, rozumiecie Państwo że, że mnie interesuje objawienie Boże zadaję więc pytanie jak wygląda obraz Boga który jest zawarty w tej księdze Tak? jak się Bóg objawia no i odpowiedź tej, na podstawie tej księgi jest taka że Bóg się nie objawia znaczy nie objawia się w tym znaczeniu, że pokazuje się i mówi to ja jestem. Tak? Nic z tego. Boga na tym świecie nie ma. W tym znaczeniu, że On jest poza tym światem. Tak? On nie należy do tego świata. On jest poza tym światem. Tak, kieruje tym światem. Tak, zobaczcie, jest władcą czasu. Bo przecież no, ta modlitwa, którą e, e, Tobiasz Senior i e, Sara wypowiadają Zobaczcie, tam było, zwracamy na to uwagę miesiąc temu e, Jednocześnie została u, w, wysłuchana przed majestatem Pana Boga tak? e, Rafał, który tutaj mówi, mówi o dworze Jahwe tak? O tych siedmiu aniołach, którzy stają przed Panem Bogiem ale samego obrazu Pana Boga w tej księdze nie ma oczywiście modlitwy, które tutaj yy, zacytowałem pokazują nam, że Bóg jest wielki, że Bóg jest wspaniały że Bóg... ale zobaczcie, że w żadnym yy, miejscu tej księgi nie ma opisanego Boga, jest opisane działanie, które On robi przez aniołów tak? a, a samego Boga nie ma Daje nam to do myślenia, drodzy Państwo. C co nam mówi ten sformułowanie, to, które przed chwilą powiedziałem? Otóż to, że w, dla autora tej księgi, autor tej księgi nie jest już takim człowiekiem jak Jachwista, że Pan Bóg ma rączki, nóżki, e, musi się przechadzać po... Y, y, raju i to jeszcze w momencie, kiedy jest łagodny, powie wiatru. Panu Bogu po prostu jest miło i przyjemnie, tak? Jak idzie i ten wiatr czuje na twarze, och, jak miło, taka poranna bryza, prawda, ach, jak miło. Nic z tego nie ma. W tej księdze tego nie ma. Bóg jest fizycznie nieobecny, tak? On jest obecny przez swoje działanie, a nie przez swoją no, obecność. Wprawdzie jest tu wspomniany, ja tu w całości nie czytałem tego, tego hymnu na cześć Pana Boga z 13. rozdziału księgi. Tam jest pokazany dom Pana Boga, Jerozolima. Ale w Jerozolimie też Pana Boga nie ma. Co jest tam w Jerozolimie? W Jerozolimie, drodzy Państwo, gdzie to było, jest imię Pana Boga. Imię, Szem. Tam nie ma Pana Boga. Jest Jego imię. Można więc powiedzieć, że autor wyznaje taką koncepcję Boga, w której Bóg się przejawia, że Bóg jest w swoim własnym tam mieszkaniu, w siódmym niebie, w szóstym niebie jest morze ognia, więc nie da rady go przejść, a Pan Bóg działa przez aniołów, tych y, serafim płonących, którzy po prostu służąc Panu Bogu za załatwiają dla Niego wszystkie jakieś tam sytuacje, które trzeba załatwić. Tak? E Także ma Pan Bóg ludzi, którzy załatwiają Mu sprawy. tak? I wychodzi na to, drodzy Państwo, że z tego wszystkiego można by wysnuć taki wniosek, że... Mm, o Panu Bogu świadczy czy, czy pokazuje nam Kim jest Pan Bóg Człowiek Teraz do człowieka dojdziemy Pokazuje nam człowiek Człowiek, który jest Człowiekiem wierzącym W Pana Boga Ufającym Panu Bogu W jego życiu W trudach jego życia Okazuje się co? Chwała Pana Boga tak? Czyli zobaczcie, że jeżeli tak można powiedzieć, bo to jest pewna przenośnia, że Pan Bóg nie posyła tylko na świat aniołów, ale Pan Bóg, w cudzysłowie, posyła sytuacje kryzysowe, przy pomocy których Pan Bóg objawia swoją wielkość. Tak? Tu nie było anioła w tym momencie, kiedy Dobiarz zaniewidział. Tak? Nie było żadnego anioła, ale ta sytuacja, w której człowiek się znalazł, jest sytuacją, która nosi na, na sobie cechy objawienia Pana Boga, żeby użyć naukowego sformułowania, cechy epifanii tak? czy teofanii. Tak? Bóg się pokazuje, z tej księgi to widać, pokazuje nie tylko przez Rafała, ale Bóg się pokazuje, czy działanie Pana Boga pokazuje się także przez Czyny, które się dokonują, czy wydarzenia, które się dokonują w życiu Tobiasza, jednego i drugiego, no i Sary jeszcze, tak? I jeszcze tego Raguela, tak? W życiu tych ludzi pokazała się wielkość Pana Boga. Człowiek zatem jest, człowiek, który wierzy w Pana Boga, jest teofanią Boga, jeżeli tak to można nazwać, tak? Znaczy to, co się w, z nim, czy w związku z nim dzieje. No, gdyby to przenosić na nasze, no, przetłumaczyć, jak to mówią niektórzy, z, z polskiego na nasze. Jeżeli ja jestem człowiekiem, któremu Pan Bóg pomaga, no nie wiem, dostałem dobrą pracę, tam nie wiem, mam z żonę i cudowne dzieci na przykład, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to to w tym, i ja jeszcze do tego mówię, słuchajcie, a ja jestem z Panem Bogiem, ja z Panem Bogiem e, idę przez życie, to zobaczcie, że, że to jest pewne, mówimy teraz świadectwo, tak, no, no jasne, to jest świadectwo człowieka, ale to ma tę cechę epifanijną tak, że człowiek drugi spoglądając na mnie mówi, o, Boga widzę, nie Boga widzę w tym człowieku, tak, tylko Boga mów, widzę w związku z tym człowiekiem, tak? Z wydarzeniami, które się dzieją w związku z, z życiem tego człowieka. Czy grzechy też mogą mieć tę cechę? Tak. Tak. Dalekie od, y, skojarzenie, ale o tym mówi Egzultet. Pamiętacie Państwo, ten hymn, który się w wielką sobotę śpiewa. Obłogosławiona wina. Tak? O to właśnie chodzi. Czyli w życiu człowieka, nawet tego, który jest grzesznikiem, a może przede wszystkim w jego życiu, jeżeli on zostaje przez Boga pociągnięty, to to się ukazuje chwała Pana Boga. I to jest epifania Pana Boga. Tak? Bóg, jest tu, Bóg się tu objawia. Bóg pokazuje swoją wszechmoc. Czyli... Podsumujmy, żeby nam nie, nie uciekły czasu, tutaj, czasu, żeby wykorzystać na jeszcze inne rzeczy. Zobaczcie, że nie tylko y, Rafał y, objawia Pana Boga, tak? Nie tylko w tym jego cudownym działaniu, tak? Że tam tego y, Asmodeusa odpędził, że uzdrowił i tak dalej. My, my patrzymy na te cudowne działania i mówimy, o, tu jest gdzieś Pan Bóg, tu Pan Bóg gdzieś działa, tak? No, tak, ta, tak, na pewno tak. Ale przecież również w tym, jeżeli człowiek uwierzy w Panu Bogu, człowiek zaufa Panu Bogu i Pan Bóg pokazuje w jego życiu y, swoją obecność, swoją moc, swoją siłę, to to jest epifania, czy, czy teofania, tak? Bóg się po prostu pokazuje. Jakże ważne zatem, drodzy Państwo, jest przyglądanie się życiu człowieka. I tu znowuż y, chcę pokazać odniesienie. Dlaczego Żydzi tak bardzo dbają o genealogię swoje? To ktoś powie dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy dziada, pradziada Żydzi. tak? Nie tylko dlatego. Dlatego, że w życiu tamtych ludzi Bóg się pokazał. tak? Że w życiu tamtych ludzi jest objawiony jakby Pan Bóg. Czytajcie sobie, a może nie czytajcie, bo to jest strasznie nudne, ale czytajcie sobie e, księgę Kronik. Większość księgi Kronik to są genealogie. Można pytać, a po co te genealogie tam? Po co im to było potrzebne? No oczywiście, żeby u, u, jakby uświadomić, że ja jestem z dziada pradziada Żyd, tak? Ale także dlatego, że w życiu tych ludzi to jest pokazane... Historia działania Pana Boga na tych ludzi. I Pan Bóg się po prostu tu pokazuje. I ta genealogia jest epifanią. Tak? I autor Księgi Tobiasza nigdzie dalej nie. Przepraszam. Przepraszam. Autor Księgi Tobiasza nigdzie dalej nie wychodzi, tak? On jest ciągle w środowisku Starego Testamentu, no tylko wybrał midraż jako sposób ekspresji, tak? a nie y, coś innego, jakiś inny rodzaj literacki. Zobaczcie więc, drodzy Państwo, że, że pytanie o Boga w tym miejscu y, ujawnia nam bardzo ważną funkcję tej księgi. Ta księga jest księgą propagandową. Znaczy w tym znaczeniu propagandową, że jest to propaganda fidei, tak? Pamiętacie, co się nazywało, co to była propaganda fidei w, na Watykanie. E, dzisiaj to się nazywa Kongregacja Rozkrzewiania wiary. Tak? To, to się właśnie tak nazywa. Czyli dykasteria watykańska, która służy do tego, żeby rozprzestrzeniać wiarę. Tak? I teraz. Taką samą rolę spełnia księga Tobiasza. Po co autor napisał tę księgę? Żeby każdy, kto ją przeczytał, powiedział, o, to warto być Żydem. To warto ufać Panu Bogu. To warto iść tą, tą drogą. tak? To jest jakby, no żeby to nie była propaganda, bo propaganda się nam y, negatywnie kojarzy. tak? Dobra, jest to księga katechetyczna. Słowowanie karytyczne jest yy, nowotestamentalne, więc yy, no rozumiecie, że to ana anachronizm, tak, znaczy, yy, nie powinno się tego używać, tego słowa, ale jeżeli chcemy tak to powiedzieć, to tak powiedzmy, no. chodzi o po prostu pokazanie człowiekowi, słuchaj, warto, warto, tak, po prostu warto. Dobrze, yy, to tak pokrótce dotknąłem kwestii yy, Boga. Dotknijmy kwestii człowieka, Zapytajmy o człowieka w księdze y, Tobiasza. Y, jest to człowiek z krwi i kości. Tak? Znaczy, to jest normalny człowiek. tak? Znaczy, y, normalny w tym znaczeniu, że wszystko się zdarza temu człowiekowi. Tak? Po prostu on no, no, żyje, tak jak ówcześni ludzie żyli. Tak? No, w ten sposób żyje. I y, y, y, ten człowiek, Tobiasz jeden, Tobiasz drugi, Sara... Ma swoje problemy, ma swoje kłopoty, ma swoje radości, ma swoje lekkie zabezpieczenia. Te, te, te majątek ten majątek tam prawda, zostawiony, no, był takim zabezpieczeniem. Normalne sprawy, absolutnie normalne sprawy. Sprawy prawne tu były, bo trzeba było dokument wystawić, prawda, przewieźć ten dokument. Sprawy prawne w znaczeniu tym, że trzeba było zapłacić temu yy, Rafałowi, prawda, Ciekawe, co się z psem stało, no ale dobrze. Zobaczcie Państwo, słucham? <śmiech> nie mogli, bo ciekawą rzeczą, że pies jest zwierzęciem nieczystym. I to jest ciekawa, nie chcę wchodzić w tę symbolikę, która tu jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca, mówiąca nam dużo o autorze, no ale pozwólcie, drodzy Państwo, jeszcze mam 20. 20, niecałe 20 minut do końca naszego spotkania, więc pozwólcie, że nie będę się takimi rzeczami y, zajmował, bo to oczywiście można by, rozumiecie, każdy, każdy jakby no, element robić, ale przepraszam, no pójdźmy dalej. Ten człowiek, człowiek, który tu jest dla nas y, y, ważny normalny, zwykły człowiek, ale człowiek, który jest wierzący, to jest zrozumiałe, oczywiste, znaczy oczywiste dla Tobiasza Starszego, widzimy, że ta wiara, tej wiary uczy się Tobias młodszy, prawda? I że wszyscy razem hymn śpiewają na temat na cześć Pana Boga. No dobrze, ale zwróćcie uwagę, to, to myślę, że to jest zrozumiałe tutaj w tej księdze, to no nie ma co tam dalej tego ciągnąć. ale zwróćcie uwagę, że yy, ten człowiek jest jednak człowiekiem bezradnym wobec zła. Zobaczcie, że mamy tutaj, e, aż, się, aż trudno to powiedzieć, mamy dualizm. Mamy dobro i zło. I one funkcjonują razem. I one są silniejsze niż człowiek. Dobro i zło walczą ze sobą. I poligonem tej walki, polem tej walki jest człowiek, tak? I zobaczcie, że tutaj, po czym ja to tak mówię? znaczy, Dlaczego ja to tak mówię? Po czym ja to widzę? No po obecności i Asmodeusa, prawda, który jest uosobieniem tu zła i Rafała, który jest uosobieniem dobra. Oczywiście my widzimy, że to zło przegrywa, tak? Że zło jest absolutnie bezradne wobec mocy Boga, tak? A że Bóg wykorzystuje smut ryby, to jest zupełnie inna kwestia, prawda? Ale zło jest bezradne, tak? Ale człowiek jest bezradny wobec zła, tak? Człowiek nie może sobie z tym poradzić. Człowiek staje wobec tego. I tu, drodzy Państwo, stajemy wobec bardzo trudnego czy... czy, czy ważnego zagadnienia, bo zobaczcie, że w Piśmie Świętym raczej dualizm dobra i zła nie funkcjonuje, tak, że w Piśmie Świętym w innych tekstach to jest tak, że jest dobro, absolutne dobro, tak, w którym jest Bóg i przy tym dobru nic się nie, po prostu nic się nie ostoi, tak, jak trzeba kogoś doprowadzić do tego, że, żeby on wreszcie zobaczył to dobro, no to Bóg zsyła karę po prostu, jak przyłoży to człowiek, a no właśnie, no to tak, tak. Rozumiecie? że nie ma czegoś takiego, a tu w tej księdze mamy coś takiego. Dlaczego? Przepraszam. Tak, znaczy środowisko, w którym autor żył, tak? On żył na wschodzie. Nie wiem, czy w medii, czy to w razie ta, ta Persja, czy może bliżej w Babilonii tutaj. Mowa jest o rzeczce tygrys. No może to było nad tygrysem. No to dobra, no niech będzie. Ale rozumiecie, to on musiał tam żyć, tak? I stamtąd sobie właśnie to wziął, tak? Czyli zobaczcie, że wiara tego człowieka nie jest czystą wiarą izraelską. Oczywiście jest wiara w jednego Boga. Oczywiście jest odniesienie do Jerozolimy. Zwracam Wam na to uwagę. Trzynasty rozdział to jest wychwalanie Jerozolimy. Tak? Ten hymn na cześć Pana Boga. Tam, gdzie przebywa imię Pana Boga. Ale autor jest osobą, u której widać naleciałości. Widać, że on nie jest judejczykiem. On nie ma takiej teologii jak Izajasz. Proto, Deutero, czy trito, wszystko jedno. To nie jest ta teologia, tak? To jest zupełnie inny człowiek, w zupełnie innej sytuacji żyje, mieszka i próbuje odpowiedzieć na y, pytanie no właśnie o tą słabość człowieka, o bezradność wobec zła, próbuje odpowiedzieć, y, używając y, rozwiązania, bardzo powsze, powszechnego w historii religii na świecie, mianowicie właśnie w pokazywaniu dualizmu, czyli współistnienia w tym znaczeniu i dobra i zła. Bardzo wiele systemów religijnych w ten sposób odpowiada na, na, na pytanie o, o, a skąd zło? A skąd ta słabość człowieka do zła? No bo istnieje i zło, i dobro, tak? Tak to jest, tak to autor się napisał, tak to autor przyjął. No i tak nam to pokazuje. Tak? I to jest, zobaczcie, bardzo jakby wpisane w tę księgę. Tak? Znaczy w tej księdze jest to zupełnie dobrze poświadczone, bo mamy i Rafała, i mamy i Asmodeusa. Tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że ten słaby człowiek pokazując wielkość Pana Boga, jego życie staje się teofanią Pana Boga, ale jednocześnie ten człowiek jest jakoś bezradny wobec zła. Jeżeli Bóg mu nie pomoże, to on nie jest w stanie zachować prawidłowej drogi. I stajemy, drodzy Państwo, tutaj wobec pytania, które jest pytaniem, Oczywiście my wiemy, że ono się zrodziło właśnie z tego, że autor jest, pochodzi gdzieś ze wschodu, tam, w tej, tą kulturą na, nasiąkł, ale zobaczcie, drodzy Państwo, że jest to pytanie o pewną tajemnicę zła. Tak? I ta tajemnica nie jest do końca rozwiązana. Dlaczego? Znaczy, bo nie mam Rafała. <śmiech> tak? znaczy, po prostu autor... Wprowadził nam Rafała tutaj i wprowadził Asmodeusa, tak? I pokazuje nam to wyraźnie. Ale ja, siedząc tutaj, nie mogę powiedzieć, że... że a kto jest przed mnie? Asmodeus czy, czy, czy Rafał? Czy Gabriel? Rozumiecie? Jestem... Jestem... Staję wobec tajemnicy i ta tajemnica jest yy, pełna lęku, tak? Gdzieś pojawia się ten lęk tutaj e, w tym, tym tekście, znaczy jakby w wnioskach tego tekstu, może w samym tekście nie, ale we wnioskach tego tekstu. I jest, po, po co ten, e, czy, jaki byśmy pokazali sens istnienia tego, tego pytania o zło, tak? o pytanie o tajemnicę zła. No, można by powiedzieć, postawiamy ten, to zagadnienie po to, żeby powiedzieć, im bliżej jesteś Boga, tym lepiej dla ciebie, tak? Dlaczego oni tak wychwalają Pana Boga? Bo On okazał swoje miłosierdzie, On okazał swoją działalność w ich życiu. W takim razie, znaczy oni byli blisko Boga. A gdzie jest to zło? Nie wiem. Dlatego jestem blisko Boga, tak? Czyli zobaczcie, Państwo, że jesteśmy w sytuacji, kiedy wyciągamy wnioski z tej księgi, z tego opowiadanka, wyciągamy wnioski, które nam pokazują, że ten człowiek, o którym my mówimy, nie jest wszechpotężny. On ma tajemnice, to znaczy stoją przed nim tajemnice. I on nie potrafi tych tajemnic zgłębić, nie potrafi tych tajemnic omówić, dotknąć. I jedynym rozwiązaniem tych, tych tajemnic jest co? Zbliżyć się do Boga. Tak? Im bliżej jestem Boga, tym dalej jestem od tych dziwnych sił, tajemnych sił. Nie wiem, jakie one są, tak? Nie mam pojęcia, jak z nimi walczyć. Nie wiem. Panie Boże, poślij mi Rafała. Poślij mi Rafała, tak? Poślij mi Michała, bo tych, tych aniołów jest sporo, tak? Michał, Rafał, Gabriel, Uriel. E... Otniel chyba i ktoś tam jeszcze. Siedmiu ich jest, tak? Tutaj... No, no są te, te, te duchy niebieskie, tak? Panie Boże, ty mi ich przyszli, bo ja nie wiem, co tu jest, tak? Czyli, drodzy Państwo, ja gdyby można było tak to. E, tak to. Użyć takiego sformułowania, ale używam go tylko i wyłącznie po to, żeby. Tego obrazu chcę użyć, po to, żeby Państwo pokazać sytuację tego człowieka. Jesteśmy w jaskini. Obok nas płonie ognisko, tak? Ja nie wiem, co jest tam, tak? Znaczy, nie, że jestem Platon i widzę te, te cienie, nie. Ja jestem przy ognisku. Tu jestem przy ognisku, a tam są ciemne korytarze. Niezgłębione dla mnie, tak? Taki obraz, obraz człowieka, tak? Taki obraz człowieka pokazuje nam tak księga. No można się przestraszyć, drodzy Państwo. Można się przestraszyć. Yy, I tutaj, żeby tak Was nie straszyć, no chrześcijanie mają jak zwykle lepiej. <grydy> Dlaczego? <grydy> Bo my już wiemy, jak to się ta walka skończyła. Znaczy Jezus po prostu swoim krzyżem zniszczył szatana. On przegrał. Ja mogę tam pójść do tego ciemnego pomieszczenia, nic mi się nie stanie. Dlaczego? Bo jestem z Jezusem, tak? Ale to mówię ja, chrześcijanin. Natomiast ja, Żyd, mówię: O nie wiadomo, co tam jest. Nie wiadomo, co tam jest, tak? Ja wiem, że jestem blisko Boga, tak? Ale co dalej? I drodzy Państwo, dlaczego ja tutaj tak Was podprowadzam do tego momentu? Bo pewnie zastanawialiście się, a może nie zastanawiajcie się, więc teraz się zastanowicie, a skąd się wzięło taki hasydyzm? A skąd się wzięła kabała? A skąd się wzięły te wszystkie, wszystkie, jak wszystkie, te, te ruchy żydowskie? Ruchy, które są ruchami, które niewiele mają wspólnego z Panem Bogiem, tak? Jeżeli Żydzi sobie wymyślili te, te szyfrot, czyli no coś, co jest. Świ świadectwem działania Pana Boga, tak, szekinaszem, e, malach i tak dalej, i tak dalej. Słucham? Nie chcę używać tego słowa. Mógłbym użyć słowa awatar, tak? ale to zupełnie nie o to chodzi. Znaczy, o to chodzi, ale nie o to chodzi. Jesteśmy w innej religii. E, chodzi o to, że, że oni sobie po prostu wymyślają, Żydzi, w, w, ci późniejszy judaizm pobiblijny. Wymyśla sobie takie rzeczy, które dla nas są no, kabała na przykład jest, jest rzeczą tutaj dobrym przykładem które jakby mają ten lęk przed tą, tą ciemnością tej jaskini tak to, to nie wiemy co jest dalej tak I, i w tym momencie my to rozumiemy tak, rozumiemy, że gdzieś tutaj to się pojawia jeszcze raz powtórzę, chrześcijanie mają na pewno lepiej, znaczy, Krzyż Jezusa Chrystusa jest rozwiązuje naprawdę wszystkie problemy i to jest no, super sprawa, no, ale jesteśmy na razie w księdze Tobiasza, nie jesteśmy w Nowym Testamencie, do Jezusa jest jak kawałeczek drogi. Tak? Więc zobaczcie, drodzy Państwo, że, że to pytanie o, pytanie o człowieka, które, które właśnie stawiam, wyciąga, że na podstawie tego tekstu wyciągam pytanie o człowieka, chcę scharakteryzować człowieka, Zobaczcie, że ona oczywiście pokazuje nam człowieka wierzącego, człowieka będącego z Panem Bogiem, chwalącego Pana Boga, ale gdzieś już taki, taka nutka, a, a coś tam dalej jest, co tam, jakiegoś lęku, tak? to coś tu jest takiego. Tak? Tak można, tak może, drodzy Państwo, by pokazać tę właśnie, tę właśnie księgę. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to, co ja Panu pokazałem, to są fragmenty księgi, to jakby wnioski, które ja tutaj tak o iskierki malutkie pokazuję. Zachęcam do lektury publikacji księdza ojca Waldemara. Dobrze to zrobił, dobrze. Znaczy, to to jest dobra książka, no, chwalę tę książkę nie tylko dlatego, że mam jakieś bliskie kontakty z Waldkiem, prawda? ale dlatego, że naprawdę ta książka jest naprawdę dobra, a poza tym nie ma zbyt wielu w Polsce książek, które w ogóle mówią o, o tej literaturze. Więc Dlatego warto takie książki przeczytać. Znaczy, nie wiem jaką macie politykę kupowania książek, ja mam politykę taką, że nie wchodzę do księgarni. Nie wolno mi kupować książek, bo jak kupuję, to kupuję. Obok są dwie następne książki, bardzo ciekawe, wydane przez Perdes Lauder, e, przez e, to wydawnictwo żydowskie, to jest księga, księga Jonasza, czy tłumaczenie, komentarz żydowski do Księgi Jonasza i do Księgi e, Estery. Bardzo ciekawe e, książki. Są W ogóle to wydawnictwo Perdes Lauder jest bardzo, bardzo interesujące. Warto do niego coraz tam e, od, odnosić się. No właśnie, tylko chyba, że mamy taki zakaz wchodzenia do księgarni, to jest zupełnie inna, inna kwestia. Pozostaje internet, klik, klik i mamy książkę. Straszne, już nie mam półek. Drodzy Państwo, zachęcam Was do lektury, tak? Zachęcam do lektury, ponieważ tam są naprawdę o wiele więcej, i o wiele ciekawszych rzeczy, które ja tutaj powiedziałem, tak? O, to ja tyle na temat księgi Tobiasza. Więcej już nie będę mówił. Potem zajmiemy się... nie, czym się teraz zajmujemy? Czy idziemy w kobiety, czy idziemy dalej za facetem? Bo mamy do dyspozycji e, Jonasza? Na zmianę. To którą? Esterę czy Judytę? Dobra. Następnym razem w styczniu robimy Judytę. Tak? Bierzemy się za Judytę. Dobra, no okej. Okay. W takim razie jest. A potem Jonasz, tak? A potem Estera. Okej, okay, dobrze. To już mamy program. Wszyscy wiedzą, co będziemy robili, tak? Dobrze. Okej, okay. czy mamy jeszcze jakieś pytanka, jakieś, jakieś sprawy? No, no. Ja zastanawiam, jaki był sens autora, żeby... Nie wiem, nie mam pojęcia, przy czym to jest sytuacja zupełnie spotykana, powszednia jakby w Izraelu, czego przykładem jest, że kiedy nadszedł ósmy dzień, należało obrzydzać dziecię, chcieli dadać mu imię ojca jego Zachariasza, ale matka mówi, nie, Jan będzie, no, no nie ma w twoim rodzinie takiego człowieka. Zapytali go, jak oni to zrobili, zapytali go znakami, co byś chciał, jakbyś chciał nazwać to dziecko? Bo na pewno nie użyj znaku zapytania, to jest późniejszy znak. Jakby on zażądał tabliczki i napisał mówiąc, tam jest napisane no i prawda, Jan będzie mu na imię i rozwiązały się jego te więzy języka i tak dalej. To pokazuje, że to raczej było powszechnie, że to był Tobiasz, syn Tobiasza, tak? No tak, tak, tak, tak. To jest taki żydowski po prostu. A to już... To ma do tego przykładu. Dlaczego? Sakar Jaszczot pytamy na liczby. Skoro mówimy na liczby. Dlatego, że Łukasz musiał jakoś to zapisać. Tego też nie wiadomo, ale mógłbym z obracać się, no nie wiem, pamiętajmy o tym, że autor musiał jakoś tę fabułę poprowadzić tak? i jakoś nam to opowiedzieć, no więc jakoś to zrobił, przepraszam, że zrobił to tak, no to zrobił to tak. Po prostu. On po prostu jakoś to musiał zrobić. No, drodzy Państwo, jeżeli byśmy mieli ostatnią kleryką w seminarium naszej diecezji, znaczy naszej, przepraszam, diecezji w warszawską czyli mojej, tłumaczyłem, że żeby było wyjście, to na końcu Księgi Rodzaju musimy wejść do Egiptu. Po to cały ten jest zamysł, że Juda, że, że Jakub musi wejść do Egiptu. No, Mógłby siedzieć w tej Palestynie, tak? No nie mógłby, bo inaczej by nie wyszedł, prawda? No to rozumiecie, musi być jakaś fabuła tym wszystkim, no, żeby on zażądał tabliczki i napisał mówiąc, musi być niemy, tak? A oni go muszą znakami zapytać, tak? No, Dobrze tak, nie wiedzieli, czy jest głuchy wiedzieli, że jest niemy ale wiedzieli też, że jest yy, nie jest ślepy, więc dobrze, drodzy Państwo to zakończmy w takim razie, ponieważ nie spotkamy się przed świętami, to no, dobrych świąt Wam życzę pomódlmy się, Podziękuję Panu Jusowi za ten czas, który nam dał chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków a. bardzo dziękuję